25 lat topu. ćwierć wieku, kawałek niezły czasu, warunki bardzo się zmieniły, rolnictwo również. Rozpoczynanie działalności wtedy chyba wymagało pewnej, nazwijmy to ułańskiej fantazji, prawda Panie Prezesie? Wymagało ułańskiej fantazji i powiem wizji. Na tamte czasy faktycznie nie było nic, budowaliśmy nowy ustrój, budowaliśmy nową ekonomię i to pociągało ze sobą też pewną niewiedzę, pewną niepewność. Ale od tamtych czasów i zawsze powtarzam sobie, że świat żąda żywności i ludzi, te 6 miliardów na świecie wyżywić. W związku z tym potrzebni są producenci żywności, którzy potrzebują maszyn rolniczych, a w związku z tym, że potrzebują maszyn rolniczych, to może i nasza firma się do tego jakoś przyłoży. I wyznaję cały czas tę za, zasadę i ją wyznaję, to dotrwaliśmy jakoś 25 lat, nie wiem kiedy to minęło, to się tak mówi teraz bardzo dobrze z tego punktu widzenia i siedzenia, ale na tamte czasy to była trudna i zupełnie inna, inna praca. Jest jeszcze druga strona tego medalu, jeżeli mówimy o pracy. Ona była tytaniczna, ale popatrzmy, jak świat przyspieszył w dobie internetu, telefonii komórkowej i jeszcze tych wszystkich portali internetowych i, i tych łączy internetowych, my, ja uważam, że my pracujemy jeszcze więcej i jeszcze ciężej jak kiedyś. I zdaję sobie pytanie, czy to jest jeszcze w ogóle możliwe, tak wielką pracę wykonywać, ale... Z drugiej strony trzeba ją wykonywać, żeby być lepszym, żeby podążać za, za tym nowym, co się dzieje, szczególnie dla nas, dla tego pokolenia, które wtedy miało 30 parę lat, a teraz pukamy do 60. E, ciężko nam przyswajać nową wiedzę, nową technikę, ale jeżeli chcemy być na rynku, to musimy to robić. I to robimy. Jak to właściwie się stało, że związał się Pan z marką Deutzfahr, akurat tą, a nie żadną inną, no jakby nie patrzeć ze względów takich ekonomicznych, całkiem popularną marką w Polsce dzisiaj, ale wtedy jeszcze nikt nie mógł o tym wiedzieć. Skąd więc się wzięła ta decyzja? Czy to był przypadek? Oczywiście, że to był przypadek. To był zupełny przypadek, byłem młodym chłopakiem 30 parę lat, zrobiliśmy też jakąś taką analizę rynku co jest na naszym polskim rynku dostępne, co jest czego jeszcze w Polsce nie ma i troszeczkę opierając się na dealerów samochodów osobowych w Polsce też widzieliśmy jak ten rynek się buduje jak on, jak on powstaje i w związku z tym że mogły zaistnieć pewne marki samochodowe, pewne marki bo wtedy już klas był bardzo dobrze przez państwa korbanków sprzedawanych i tu duży łukun i szacunek dla Państwa Korbanków, co przez te wszystkie lata zrobili, z dużym szacunkiem do nich podchodzę i darzę. Wybór padł na Dojca, na tą markę ekskluzywną, bo zawsze Dojc w tamtych czasach dla polskiego rolnika i dla w ogóle Polaków kojarzył się z solidnością, tak jak Mercedes, prawda, jak Porsche. Te solidne, dobre marki, które mają w swoim logo pewność, niezawodność, jakość niemiecką precyzję. I spróbowaliśmy, pojechaliśmy do fabryki, przyjęto nas ze zdziwieniem, to wtedy stwierdziłem, z bardzo przyjaźnią. Mało tego, w kolejnych może miesiącach tej współpracy wypracowaliśmy sobie razem, wspólnie z Dojcem, pewien system finansowania naszego rolnictwa, z pominięciem banków, bo wtedy była galopująca inflacja, kredyty czy leasingi były obarczone 35-40% odsetkami i ominąwszy to zrobiliśmy wspólnie z ojcem bardzo fajne finansowanie, co prawda niedługie, rocznie, dwuletnie. Odprawiliśmy kombajny na karnet, a dając możliwość, żeby klienci w pierwszym roku z tym kombajnem się zapoznali, a podejmując dobrą decyzję o zakupie tego kombajnu, żeby mieli przyjazne warunki finansowe jego zakupu. I tak to się zaczęło z rozrzewnieniem to wspominam i te czasy na pewno się nie wrócą, ale na pewno nie przespaliśmy tego czasu, na pewno czegoś się nauczyliśmy od naszych niemieckich partnerów, zresztą mieliśmy umowę ekskluzywną podpisaną na 10 lat wyłączności. wykorzystaliśmy to uważam z bardzo dobrym efektem i, i chyba pokłosiem tego wszystkiego jest też 6 oddziałów naszych w Polsce i ilości sprzedanych maszyn, bo tak jak mówiłem przy otwarciu naszej imprezy to jest ponad 6 tysięcy maszyn do ojca w sumie jest sprzedanych, nowych i używanych maszyn ciągników, kombajnów ładowarek i jeszcze pras samozwijających, które Dojc jedyny na świecie robił, także z rozewnieniem wspominam, bo to wspólnie z Dojcem tak naprawdę tą firmę w Polsce rozwinęliśmy i utrwaliśmy na polskim rynku. Skoro już mówimy o ilości, to ta ilość mały, udział małych i dużych maszyn chyba nie jest proporcjonalny. Mimo wszystko rolnicy chyba raczej kupują te mniejsze maszyny ze względu na wciąż jednak rozdrobnienie naszego rolnictwa, prawda? I tu jest różna odpowiedź, bo rolnicza Polska nie składa się albo z samych małych, albo z samych dużych gospodarstw. Są gospodarstwa zróżnicowane. My przede wszystkim tu w oddziale w Cedrach odpowiadamy za całe województwo pomorskie. I mamy gospodarstwo na Kaszubach ze strukturą ziemi pagórkowatą, zakamienioną, a na Żuławach na przykład paściutką, klasa ziemi jedynka, dwójka i zupełnie inne wydajności, zupełnie inna uprawa, także na przestrzeni całego województwa pomorskiego, mamy cały przekrój ziemi i cały przekrój rolnictwa. I teraz odpowiadając na Pani pytanie, my musimy dostosować swój asortyment maszyn i swoją ofertę maszyn dla każdego rolnika. Staramy się, żeby to były maszyny i dla rolnictwa tego drobnego, który może przyjść do nas i kupić mniejsze maszyny, mniejsze ciągniki, ale do tego o, już średniego, ale również i dla rolnika dużo obszarowego. Także te maszyny trafiają pod każde z trzech, z czego jestem bardzo zadowolony i przekrój klientów i przenikanie się doświadczeń z małych przez średnie i duże gospodarstwa no, daje nam też pogląd i wiedzę, jak mamy do, do tego tematu przede wszystkim oferty i obsługi posprzedażnej, jak mamy... Y, Ukierunkować swoje działania, swój serwis, obsługę całą sprzedażą, nie tylko ofertę, bo to jest tylko część z naszej pracy. Ale wią część zajmuje nam obsługa posprzedażna, żeby klient był zadowolony ze sprzętu, który u nas nabył. Serwis. Serwis, ale oczywiście serwis, zapatrzenie w części zamienne. Oczywiście wchodzimy w tej chwili w odkup naszych maszyn, które sprzedaliśmy kilkanaście lat temu. W to miejsce wprowadzamy nowe maszyny i to jest taka, takie nową, które, które też wprowadzamy i wiemy, żeby z tego nowego systemu, czyli odkupowanie maszyn naszych które w jakimś stopniu już się zużyły, albo też nie spełniają wymogów rolnika, bo oni też, nasi beneficjenci, rolnicy, zwiększają swoje gospodarstwa, potrzebują większych, wydajniejszych maszyn. Pogoda się zmieniła, aura się zmieniła, ziemie się stały i rolnictwo się stało o tak zwane minutowe, że trzeba szybko reagować. W związku z tym potrzebują większych i wydajniejszych maszyn. Dlatego tego jesteśmy, zdając się sobie sprawę z tych zmian nie tylko u naszych rolników, ale zdając sobie sprawę również ze zmian klimatycznych, które następują nieuchronnie. Czyli te ciągniki, które odkupujecie, powiedzmy ciągniki generacji sprzed 10 kilkunastu lat, są u Was no, doprowadzone do stanu jak nowe i trafiają do kolejnych rolników, tych trochę mniejszych, jak rozumiem, tak? Tak, dokładnie tak to się odbywa. To jest wzór niemiecki i na rynku niemieckim tak to się właśnie odbywało przez wiele lat i patrząc na zmiany czy też na dopłaty do rolnictwa tak to się w Niemczech odbywało i w tej chwili stoimy tak czy inaczej chcąc czy nie chcąc musimy w rozliczeniu przejmować sprzęt wcześniej sprzedany proponując nowszy, wydajniejszy, z nowymi technologiami. Natomiast na ten sprzęt, który przyjmujemy, tak jak Pani powiedziała, my doprowadzamy do stanu używalności, do gotowości do pracy. Czyli ja jako rolniczka kupując od Was, jako od dilera sprzęt wprawdzie używany, ale odremontowany, no, mogę czuć się z nim tak pewnie, jakbym kupowała nowy? Tu nie ma prostego, prostej odpowiedzi na to pytanie, bo nie ma maszyn, które się nie psują, promy kosmiczne spadają i, i dzieją się różne awarie. Natomiast my staramy się naprawdę doprowadzić ten sprzęt używany do stanu używalności rolnik, nabywca tego sprzętu, który go od nas odbiera może jechać im bezpośrednio do, do pracy, bezpośrednio go używać bez dokonywania większych remontów. Wiadomo, że żeby zrobić remont generalny no to trzeba włożyć drugi tyle, co ten ciągnik kosztuje. Natomiast my go doprowadzamy do stanu dobrego, używalności do tego, aby rolnik mógł odbierając go od nas, wyjechać nim w pole. I ostatnia rzecz w Polsce gospodarstw jest więcej niż w takiej Francji czy Wielkiej Brytanii. W krajach porównywalnej wielkości ciut większych, ciut bardziej yy, liczebnych. Yy, jaka w związku z tym perspektywa jest, jeśli chodzi o maszyny dla akurat takiego rolnictwa, troszkę rozdrobnionego? No, mamy trochę dużych gospodarstw, ale tych średniaków i małych mamy jeszcze więcej. Którędy więc droga? Jak zwykle życie pisze swój scenariusz i, i tutaj cała siła i moc jest w producentach. Mamy y, ograniczony wpływ na to, co producenci oferują. Oni są bardzo dobrze zorientowani w potrzebach rynku, robią szerokie analizy, dostosowują swoje maszyny do potrzeb y, rynku, tak jak pani powiedziała, tego małego, średniego, dużego i te maszyny stwarzają, projektują na swoich deskach projektowych, robią nimi doświadczenia i wprowadzają je na rynek. I tu chwała, muszę zawsze podkreślić, że nasze polskie fabryki, nasi polscy producenci dają sobie na tej przestrzeni bardzo dobrze radę. Dziękowałem dzisiaj właśnie tym polskim producentom, którzy zaczecili na swoją obecnością, których z powodzeniem od początku naszej historii sprzedajemy. Duże podziękowania dla nich za trud włożony w nowe maszyny, w nowe technologie i budowę tych maszyn dla każdego rolnika, który ich potrzebuje.